Serdecznie witam w podcaście nie tylko dla Orów, przed mikrofonem Filip, czyli jak co wtorek od prawie 6 lat. Z małymi przerwami, wiadomo, czasami przerwa być musi, żeby potem było jeszcze lepiej, czyli z małymi przerwami co wtorek. Serdecznie Was witam, mówi Filip. No i cóż, miło mi Was gościć po raz kolejny w podcaście. I Dzisiaj podcast taki dwudzielny, dzisiaj nic z montowania, dzisiaj totalny, totalny... Słowotok, śliniotok, pół godzinki dla rodzinki. Dzisiaj podcast udzielny, bo zakończenie podcastu sezonu małego poznańskiego, czyli kilka odcinków poznańskich, o tym zaraz powiem. A potem po mojej przerwie zaczynamy mój drugi, w zasadzie można powiedzieć nie sezon, ale, ale moją drugą serię, czyli dublińskie spotkania z podcastem nie tylko dla orów, czyli będzie, będzie się działa, a o tym zaraz po przerwie. Jak już wspomniałem. No i cóż, troszkę łamie mi się głos. Przed chwilą nagrywałem podcast dla czegoś nowego, tak bym to powiedział, czegoś nowego. I znowu, i znowu łamał mi się głos. I znowu sześć razy nagrywałem wstęp. I znowu sześć razy próbowałem powiedzieć coś sensownie i nie wychodziło, nie wchodziło. I poczułem się właśnie, dużo tych szóstek, ale poczułem się dokładnie, dokładnie tak jak te 6 lat temu, kiedy zaczynałem z polskim podcastingiem, kiedy Łukasz Witkowski dawał mi wytyczne, kiedy Martin Lechowicz mówił, Filip nagrywaj, nieważne o czym, masz mówić to co czujesz. Kiedy Borys też mówił, Filip masz być prawdziwy. I tak to było te 6 lat temu, było nas 8, 10. ja byłem chyba ósmy, może 9. 6 lat temu. Strasznie dawno. Strasznie dawno. Dzisiaj 65 lat by miał Freddy Mercury. Za niecałe dwa miesiące będzie jego 20. rocznica śmierci. Kurczę ten czas. Tak szybko leci. Ja pamiętam, jak dziś. Ten dzień, kiedy w niedzielę Freddy powiedział, że jest chory, że ma nic. A w poniedziałek umarł. Tak po prostu. Odszedł.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 Ale w tym mieście jest, jest tylko, tylko jeden interesujący podcast. Nie tylko, nie tylko dla orłów. Nic dodać ująć. Ta bliska seria. kilka podcastów z bartkiem, z drugim bartkiem, z agatą, z moją ciotką. Trochę eksperymentów, troszeczkę łamiącego się mojego głosu, to szczególnie z Bartkiem Klimaszewskim. Eksperyment z Gatą, Wcześniej uważam jeden z moich najlepszych, osobiście najlepszych podcastów, czyli z Maciejem radiowy, bo to taka osobista historia, bo to taka osobista wycieczka 20 lat wstecz, kiedy podcast nie tylko dla Orów je zaczynał. Nie wiem, co o tym sądzicie. Dla mnie jest to podcast jeden z najlepszych. Tak się zastanawiałem, czy macie podcasty, do których lubicie wracać, czy wiadomo, że w moim wypadku, kiedy tych podcastów jest miliard, i produkuje je czasami z zawrotną prędkością i szybkością. Czy macie takie podcasty, do których lubicie wracać? Czy macie. przeszłość, czy macie. Właśnie do czego wracać. Dzisiaj troszeczkę o tym będzie. Dzisiaj będzie o samotności, o emigracji, o powrotach do przeszłości, ale. To wszystko będzie zaraz, za chwileczkę, a teraz jeszcze raz zadaję pytanie, czy podczas swojego nadywania macie takie odcinki, do których jesteście przywiązani, do których lubicie wracać, które lubicie podawać innym ludziom, mówiąc słuchaj, kiedyś nagrałem coś takiego, może ci się spodoba. To było dawno, ale ja lubię ten odcinek, może ty polubisz. Wiadomo, że za każdym razem, kiedy nazwę to, po prostu produkujemy odcinek, jest to w moim wypadku historia unikalna, historia zamknięta. Każdy mój odcinek jest zamkniętą historią. Staram się, żeby te odcinki, pomimo tego, że są zamkniętymi historiami, przenikały się. Tak to było w historii poznańskiej, kiedy starałem się je połączyć nie tylko miastem, w którym je nagrywałem, starałem się połączyć je takim promo. Starałem się też połączyć wiadomo, że gośćmi, którzy byli w danym podcaście, czyli większość z nich, jak nie wszyscy, byli obywatelami miasta Poznania. Ale starałem, starałem się, pomimo tego, że te podcasty ukazują się nieciągle, czyli we wtorek albo w piątek, starałem się, żeby jeśli ktoś posłuchałby je tak na raz, tak włączył, miał 7-8 godzin czasu, to chciałbym, żeby to była historia jedna, wielka. Nie wiem, czy to mi się udało. Podcastów kilka z Poznania się okazało. Komentarze, dziękuję za wszystkie, bo troszeczkę ich było. W każdym razie, historie poznańskie bliskie mi były, tak się wyrażę. Historie poznańskie to jest to, co lubię. A teraz? Teraz będzie coś innego. Teraz będzie coś równie szalonego, ale już nie do końca, nie do końca tak wyważonego. Następny odcinek. Następny odcinek nagrywa się zaraz za moimi drzwiami. Wywaliłem go na korytarz, bo tutaj nie mógł się skupić. Nagrywał raz, drugi mówił Filip, nie, nie, tutaj nie mogę, wiesz co, nie, muszę sobie usiąść gdzieś w kącie i po prostu nie mogę tu. No i wyszedł na korytarz. Ja pomyślałem, że możemy poeksperymentować: że on tam ze drzwiami, a ja tutaj. I będziemy nagrywać w tym samym czasie. Czy o tym samym? Tego nie wiem, bo nie wiem o czym on mówi. Ale dowiem się w piątek, kiedy ten podcast jego usłyszymy. Wiem, wiem, wiem. Powiecie: ktoś to musi zmontować, ktoś to musi wszystko ładnie pociąć. Więc troszeczkę tutaj zakrzywiam. Zakrzywiam teraźniejszość i zakrzywiam prawdę, ale taki mały eksperyment. Nagrywamy dwa odcinki. Niby o tym samym, ale pewnie o czymś innym. W tym samym czasie, w tym samym mieszkaniu, w tym samym mieście. Zobaczymy jak to będzie. Komputer szumi. Coś mam problemy z tym moim laptopem. Wiatrak, wiatrak, wiatrak wiatrakuje chłodzenie w laptopie. Czasem nie do końca się sprawdza takie. Po prostu, trzeba go postawić wyżej na książce, żeby oddał troszkę mu powietrze. Chodziło i, i, i jest wtedy chłodny. Ja dzisiaj chłodnego umysłu nie mam. Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć dużo rzeczy, ale. Czuję się jakiś taki rozwalony, nie wiem sam dlaczego. Dziwne dzisiaj jest uczucie. On za drzwiami w korytarzu nadaje. Mogłem go podsłuchać, ale, ale nie. Stwierdziłem, że wezmę mój mikrofon, drugi i nagram coś od siebie. Jak już wspomniałem, nie wiem czy na ten sam temat, ale dowiemy się już niedługo. Dzisiaj troszeczkę o emigracji, dzisiaj o przyjaciołach, o kolegach, o znajomych, o tych, którzy są nam bliżsi albo wydają nam się bliscy. Dzisiaj o, o emigracji, dzisiaj o tym, że jestem w tym mieście już prawie 7 lat. Ja wiem, że on, ten ze ścianą w korytarzu, też będzie mówił o emigracji, też będzie mówił o tym, że jest tutaj bardzo długo. To wiem, to wiem na pewno, ale co więcej... 7 lat, strasznie dużo. Miałem wyjechać na miesiąc, bo na tyle wziąłem sobie urlop. Wyjechaliśmy z czwórką znajomych. Z trójką, ze mną była czwórka. Żaden z nas nie był sparowany. Dwie dziewczyny, dwóch chłopaków. No i tak się stało. Z tego miesiąca urosło 7 lat. Jeszcze nie teraz, jeszcze... Nie we wrześniu, w październiku, ale tak sobie pomyślałem, że fajnie by się to wszystko związało, ten mój poznański mały cykl z tym dublińskim, który teraz będzie. Że z Poznania do Dublina, niby niedaleko, ale jednak wciąż za daleko. Chciałoby się wrócić do Poznania, chciałoby się tam mieszkać, ale jednak nie do końca, nie do końca chyba bym się tam znalazł. Jeśli wyjeżdżasz z jakiegoś miasta, emigrujesz, imigrujesz, emigracja, imigracja, nie wiem do końca, jak to wszystko nazwać, to zostawiasz wszystko za sobą. Jeśli, tak, jeśli jest to tak, jak my zrobiliśmy, zapakowaliśmy się w jedną, dwie walizki, wzięliśmy wszystko, co mogliśmy i wyjechaliśmy daleko, daleko, daleko do obcego kraju, nie znając prawie nikogo. Ale nie wyjechaliśmy, jak to się mówi, kamik jak kamikaze. Mieliśmy załatwioną pracę, mieliśmy mieszkanie, mieliśmy wszystko tak po poznańsku, porządnie. Wszystko było zrobione, ale po jakimś czasie zaczęło brakować. Zaczęło brakować kolegów, koleżanek, może i przyjaciół. Chociaż mówi się, że przyjaciół się poznaje w biedzie, a biedę przez te 7 lat w Finlandii, można by powiedzieć, dwa razy zaznałem. bo to bieda finansowa, aczkolwiek jakby to powiedzieć tak mentalna, może raz, może raz. Były momenty, gdzie kasa się skończyła, gdzie nie do końca było za to żyć, ale była nadzieja, że następnego dnia może ktoś zadzwoni, może powie Filip przyjdź, bo jesteś dobry, przyjdź, bo potrzebujemy dobrego gościa, przyjdź, bo, bo chcemy cię zatrudnić. No i udało się. Dwa razy, można powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że byłem na dnie, ale dwa razy było tak, że skończyła się kasa i w przeciągu tygodnia odezwał się ktoś i powiedział, okej, okay, mamy pracę dla ciebie. Emigracja w moim wieku, nie wiem, czy była dobrym pomysłem, bo miałem już przeszło trzy dychy, a był to najwyższy czas, żeby ułożyć sobie życie. Większość ludzi w moim wieku, przede wszystkim ludzi z liceum, z którymi miałem bardzo, bardzo dobry kontakt, Miało już jedno dziecko, było zamężne albo żonate, a ja wolny ptak, gdzieś rozpieprzony po związku postanowiłem wyjechać jak najdalej i zapomnieć o wszystkim. Nie udało się zapomnieć o tych ludziach, o których już mówiłem, o przyjaciołach, o, o przyjaźniach, o kolegach, o koleżankach. I tego chyba najbardziej brakowało na samym początku. Właśnie znajomych. Te sześć, pięć lat temu jeszcze był z nimi kontakt. Jeszcze, było, jeszcze były telefony, jeszcze były maile, jeszcze były kontakty, bo jeszcze miałem znajomych i przyjaciół tam, ale jeszcze nie miałem znajomych i przyjaciół tutaj. Takie rozdarcie pewnego rodzaju, ale nie było to złe, bo nie do końca jeszcze wiedzieliśmy, czy chcemy zostać w Finlandii, czy nie chcemy zostać i, i nie budowaliśmy jeszcze czegoś konkretnego, Tutaj, ale też staraliśmy się nie, nie łamać, nie burzyć murów w Polsce. Czas jednak pokazał, że miało być zupełnie inaczej. Tak to jest. Siedzę tutaj 7 lat. Nie żałuję ani jednego dnia, bo zawsze chciałem wyjechać, zawsze miałem ochotę zrobić coś ze swoim życiem, nie w Polsce. Nie to, że Polska jest złym krajem, ale zawsze mnie ciągnęło gdzieś daleko. Pamiętam, pod koniec liceum składałem papiery, żeby wyemigrować do Australii. Wtedy były punkty, ileś tam, 200 czy 150 punktów trzeba było zbierać. Um, prawie, prawie mi się udało, prawie, bo byłem wtedy młody sikacz, młody chłystek i nie miałem punktów za pracę, za umiejętności. Byłem świeżo po plastycznej szkole, malarstwo, witraż. Cóż ja wtedy mogę umieć? Mogłem umieć. Pracowałem chyba pół roku wtedy dopiero w IKEA i niewiele, niewiele wiedziałem pewnie o życiu, niewiele wiedziałem o świecie, ale chciałem ten świat poznać. Teraz po tych siedmiu latach świat się zmienił. Zupełnie. Nie mówię, że jest lepiej. Mówię, że jest inaczej. Mówię, że jest łatwiej, że jest spokojniej, że, że nie trzeba pędzić, że tu w Irlandii żyje się spokojniej. Tutaj... Nie trzeba się martwić o kasę Nie trzeba się martwić o to, czy starczy do pierwszego Mogę zarabiać 3, 4 tysiące Mogę też zarabiać 2 tysiące i Mogę zarabiać nawet tysiąc I to mi starczy na przeżycie Ten tysiąc tak Bo mieszkanie kosztuje Jedną trzecią Czasami połowę tego Jedzenie, bycie Wiadomo, że ten tysiąc Powiedzmy jest taką minimalną sumą, gdzie kończy się życie, a czasami zaczyna się może nie wegetacja, ale takie patrzenie w kieszeń, na co się wydaje. Ale bycie w Polsce, bycie jakby to powiedzieć, częścią pokolenia 1500, chociaż teraz to już chyba nie jest 1500, tylko tylko z Średnia krajowa jest pewnie około 3000 ale dalej gdzieś ludzie, z którymi się spotykam, mówią, że znajdź pracę w sklepie, znajdź pracę gdzieś tam w Biedronce, to pewnie dostaniesz na rękę 900, 1000, 1200 zł. Wiem, nie chcę być posądzony o, jakieś, o jakiś defetyzm, o oszczerstwa wobec kraju, ale mam wielu ludzi kraju. Mam siostrę, mam mamę, mam wielu innych znajomych, przyjaciół, którzy pracują całkiem normalnie i całkiem normalnie żyją, ale, ale ja myślę, że jednak nie odnalazłem się w tym kraju. I Tylko dlatego, że chcę mi się żyć łatwiej, chcę mi się żyć prościej, i nie chce mi się biegać za pieniędzmi. A tutaj kilka dni pracy wystarczy, żeby całkowicie mieć spokój ze wszystkim. Siedem lat temu wyjechałem. Sześć lat temu zacząłem podcasting. Właśnie. Przyjaciele, koledzy, koleżanki. W podcastingu mogą być koledzy. Mogą być przyjaciele, kole, koleżanki. Koledzy tak. Przyjaciele chyba nie. Chociaż chociaż może ten jegomość, który jest gdzieś tam za drzwiami w korytarzu, coś gada, można by powiedzieć, predystynowałby do takiego stanowiska. Nie wiem, jak to jest w podcastingu. Nie chcę nikogo obrażać, ale myślę, że jeden zlot, drugi zlot nie stworzy jednej wielkiej, kochającej się rodziny. Nie będziemy nagle wszyscy przyjaciółmi i najlepszymi kolegami. Bo najlepszy kolega to jest taki, który pójdzie z tobą na piwo, który wpadnie, bo zadzwonisz do niego, do którego możesz wpaść, kiedy musisz z kimś pogadać. Najlepszy kolega to jest taki, kiedy możesz po prostu zadzwonić i on zawsze znajdzie dla ciebie czas. Wiadomo, że czas jest taki, że wszyscy siedzą w internecie, że wszyscy mają kolegów w internecie, wszyscy siedzą na portalach społecznościowych i wszyscy się kochają. Ale myślę, że czym bardziej zdigitalizowany jest ten świat znajomości, przyjaźni, tym bardziej samotni są ludzie tym bardziej potrzebują drugiego człowieka. I dlatego sukces tych portali, dlatego sukces tych wszystkich społecznościowych holerstw, które są takim erzacem, są zastępstwem prawdziwego człowieka. Oczywiście wielu z Was może powiedzieć, głupi jesteś, Filip. Głupi, najgłupszy jaki jesteś, bo ja mam znajomych na Facebooku, ale mam też znajomych z podwórka, z którymi mogę wyjść. Ale mam wrażenie, poprzez te 6 lat polskiego podcastingu, poprzez te kontakty, poprzez ludzi, na których czasami patrzę, myślę, że niektórzy zatracają świat taki cybernetyczny z, ze światem naturalnym. Mogę się mylić oczywiście, bo sam przed chwilą powiedziałem, ludzie, którzy są w internecie, nie są do końca poznani. Nie znasz ich po prostu, nie wiesz... Czy śmierdzi im z gęby, czy mają niebieskie oczy, czy ładnie pachną, czy dobrze trzymają sztućce przy stole. Bo nie wiesz, bo nie jesteś w stanie tego się dowiedzieć. Jedno czasem spotkanie na rok nie czyni wiosny. Wiem, że miałem, może mam nadal dobry kontakt z Gosią Samosią, z przemionem bywaliśmy często razem, z Przemkiem Szczepaniukiem często się bywaliśmy, chociaż nie do końca się jakby zgadzaliśmy w pewnych sprawach, to wiem, że z Przemkiem um, dobrze udało mi się pewne sprawy załatwić. Przemek był specyficzny, jest specyficzny, ale, ale nigdy nie mieliśmy jakichś większych starć i można powiedzieć, że to jest jedna z niewielu osób, która godziła te dwa światy, cybernetyczny i prawdziwy. Ale Punktem wspólnym jest to, że mieszkamy w tym samym mieście, niedaleko od siebie. Czasami spotykamy się, nie za często, ale jest tak, jak być, można powiedzieć, powinno w podcasterskim świecie. Rozmawiamy przez internet, ale też dzwonimy, rozmawiamy, spotykamy się i jesteśmy kumplami. Byliśmy, może teraz to już czas przeszły. Ale ten gościu, który siedzi tam za ścianą w korytarzu i nagrywa, to myślę, że to jest taka kwintesencja podcastowego świata i świata cybernetycznego i świata takiego normalnego. Bo dobrze wiecie, że wiele razy spotykaliśmy się na falach podcastu nie tylko dla Orów. On pomagał mi to wszystko, że tak powiem, rozkręcać. On w pewnym momencie powiedział dość, nie chcę mi się, nie czuję, nie chcę ale potem znowu wrócił, potem znowu powiedział Filip, wpadniesz do mnie? Wpadnę. To weź mikrofon, coś nagramy. I to są chyba najlepsze momenty, kiedy człowieka znasz normalnie, idziesz z nim na lunch, na kolację, na obiad, gdzieś jedziesz w świat i mówi do ciebie weź mikrofon, weź coś, nakręcimy coś fajnego. I myślę, że może nie jedyna, do tego wrócę za chwilę, ale myślę, że nasza para z tym gościem za ścianą jest jedną z niewielu. Jedną z niewielu takich prawdziwych, unikalnych par, które łączą obydwa światy. Drugą parą jest wspomniany Przemek i Arek, którzy poznali się dwa lata temu. Ja byłem świadkiem tego poznania w Daxford i chłopacy świetnie sobie radzą. Przemek, taki typ ciężko ciężko go czasem rozgryźć Jarek, bardziej luźny człowiek i całkiem dobrze sobie podcasty kręcą. I Myślę, że to jest taka druga para, która, której życzę to, tego, czego ja czasami tutaj doznaję, czyli zrozumienia, poznania i tych samych pasji, pomimo tego, że ludzie są całkowicie inni. Bo w polskim podcastingu jest bardzo mało. Par. Jest bardzo mało takich duetów, które, które swoimi dialogami mogłyby ubarwiać nasz skromny i czasem można by powiedzieć zapyziały polski podcasting singlów i singielek. Ja lubię jak jest dialog, ja lubię jak się coś dzieje, ja lubię jak, jak, jak jest akcja w podcaście, dlatego następny podcast będzie bardzo, bardzo ostry, bardzo będzie ostra akcja i koniec końców skończy się to wszystko na posterunku Gardy. Tego już chyba nie usłyszycie, ale powiem wam tutaj w tym podcaście, że sprawa była bardzo, bardzo poważna na samym końcu. Ale cóż, następne kilka podcastów będzie z Dublina, z mojego Dublina, który, który jednak nie jest moim Dublinem, bo jest to brzydkie miasto, jest to ohydne miasto, jest to Miasto, w którym chcę, ale i muszę żyć. Gdybym nie chciał, to bym nie żył, ale jest to chyba najbrzydsze miasto, w jakim chce mi się być. Chociaż dzielnica, w której mieszkam, jest całkiem ładna. Nad rzeką nowoczesne budynki, nowoczesne banki. Sala koncertowa, wielkie koło mojskie. Myślę, że to jest jedna z jak nie najnowocześniejszych to całkowicie nowoczesna dzielnica Dublina, gdzie nie uświadczysz w budynkach grzybu, albo nawet grzyba, jak to się mówi. Okna są podwójne, ciepłe, szwedzkie. No i budynki są nowoczesne. A reszta Dublina? Może nie cała, ale większość woła o do nieba. Tragedia, tragedia. Ostatnie 5 minut z podcastu. Cóż ja jeszcze mogę Wam powiedzieć? Zatem. Tak to bywa. 7 lat w Tablinie, 6 lat mojego podcastowania. Przyjaciół mam mało. Nawet nie wiem, czy mam takowych. Bo bardzo staram się, jeśli chodzi o podcasting, dzielić moje życie prywatne i podcasting. Mimo tego, że od tych sześciu lat gadam sobie, ale, ale naj, najlepszym dowodem było to, że będąc dwa lata temu w Daxford chłopacy o nie mieli. Może to za mocne słowo, ale czasami nie wiedzieli o pewnych moich sprawach albo innych rzeczach, osobach, które gdzieś się tam w tle toczyły. No ale cóż, kwestią jest najważniejszą wiele mówić, ale nie mówić wszystkiego. I tak mi się wydaje czasem Czasem zapętlam się w tym wszystkim, czasem, czasem jest tak, że może się gubię, tak jak papa mi kiedyś ostatnio napisał nie za miły komentarz, ale może miał rację, że czasami się gubię pomiędzy światem rzeczywistym, a czasem a światem podcastowym i gdzieś to, wszystko, gdzieś to wszystko przeplatam, ale dalej staram się, żeby to wszystko było albo prawdziwe, albo nieprawdziwe. I tylko wy wiecie, jaki ten świat jest, bo wy słuchacie tego podcastu, wy sobie gdzieś to go tam w głowie rozkodowujecie i wy chcecie go zaliczyć albo do fantazji, albo do kłamstwa, albo do prawdziwości, albo do rzeczy całkowicie niepotrzebnych. Zatem tak to wygląda. Podcasting 6 lat. Dublin 7 lat. Kolegów Mam dużo. Dzieje się dużo w Dublinie. Co usłyszycie na najbliższych podcastach? Dzieje się nawet czasem za dużo. Naprawdę od mniej więcej dwóch lat grupa mniej więcej dwudziestu osób zebrała się teatry, imprezy, różne inne takie szalone, szalone czasem przebierane i różne inne takie imprezy tematyczne. Ale o to chodzi, żeby nie było tylko na smywaku, żeby nie było tylko opra po pracy. Trzeba się bawić, trzeba żyć i myślę, że tutaj żyje się łatwiej, spokojniej i normalniej niż w Polsce. Nie ma tej gonitwy, ale też z drugiej strony wiemy, że pewne rzeczy, pewne rzeczy, jakby to powiedzieć, nie są, nie są, uciekło mi słowo, Chodzi o to, że większość z nas jest z albo sparowanymi, ale mało nas, z nas ludzi jest mężaci. Jest mężatymi, albo żonatymi, albo ma dzieci. Większość jest takich freelancerów, troszeczkę luzaków, którzy pomimo tego, że mają 30, czasem 40 lat, bawią się i żyją. I nie myślą o jakiejś większej stabilizacji. Czy to złe? Nie wiem. Myślę, że warto żyć tak, jak się chce. Warto żyć tak jak jest nam najwygodniej z drugiej strony starajmy się nie robić czegoś, czego nie chcemy starajmy się nie robić przykrości innym ludziom nawet jeśli poprzez zabawę możemy właśnie komuś wybr wy wy wyrządzić krzywdę nie wiem, czy to dobrze ująłem nie wiem, czy dobrze to chciałem powiedzieć, ale, ale tak to bywa 7 lat kupa czasu ale nie żałuję ani jednej minuty, nawet tych dwóch momentów, kiedy nie było na autobus, kiedy zastanawiałem się co dalej. Takie życie, ale czasem jeśli jest się na dnie, to wtedy wiadomo jak człowiek albo nisko upadł, albo jak daleko musi teraz jak mocno musi teraz pracować, żeby dojść do góry. Można by tak dojść do pewnego poziomu. Na pewno podcast mi w tym pomógł. Przez 6 lat bycia w Irlandii nadaje do Was co wtorek, jak już mówiłem na samym początku, z pewnymi przerwami, ale to było konieczne. Taka przerwa będzie teraz też, od początku grudnia do początku marca. Ale wiem, teraz już wiem, że nie będzie to przerwa zmarnowana, bo będzie się dużo działo i cóż, mogę już Was teraz zaprosić mniej więcej albo na początek marca, albo na połowę marca na kolejny sezon, już chyba siódmy podcastu Nie Tylko Dla Orów, który będzie jak zwykle niesamowity i z, z bardzo, bardzo daleka. To tyle na dzisiaj i cóż, do usłyszenia w następnym podcaście, w którym na pewno mnie nie usłyszycie. To tyle i zapraszam też na Cztery albo pięć odcinków, może nawet sześć dublińskich, po czym odcinki turystyczne i. będziemy kończyć. Wracam do mego biurka, wracam do mego szeleszczącego komputera i do usłyszenia. Z tego wyjdzie stary impiet. No. Garny, coś tam po, po tego, po wiesz, pogadaniu. Słuchaj, jak coś się podoba, to podoba, dobra? Spodoba, dobra?